opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Podcast o piwie, odcinek 26. Za mikrofonem niezmiennie bania Witam się z Wami, drodzy słuchacze. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył piwa Koźlak. Jest to piwo, które zostało uważane w Niemczech na zlecenie polskiej firmy. Możecie je znaleźć w wielu supermarketach. Ja swój egzemplarz kupiłem w sklepie O'Shawn. Kosztował coś koło 4,50-4,80, nie pamiętam już dokładnie. Kupowałem je jakiś czas temu. Piwo wyróżnia się tym, że, że ma bardzo ładne etykiety. Są to m, brązowe, ciemnobrązowe etykiety z białymi napisami, z białą głową kozła. Jest też taka jakby Wstęga zielona i na niej biały napis bogbir. Etykiety są bardzo estetycznie wykonane. Wszelkie napisy, poza tym Bokbir, są po polsku. Pomimo tego, że piwo uważane w Niemczech, to, to być może jest etykietowane w, w Polsce. No ale tego nie wiem. Butelka jest bezwrotna. O pojemności pół litra. Zawartość alkoholu w piwie to jest aż 7,8%. No, jest to bardzo dużo mam nadzieję, że piwo nie będzie zbyt przezcone tym alkoholem że, że jakoś on się tam zgrabnie ukryje na tle innych smaków może podam wam skład jaki, jaki ma to piwo jest to oczywiście woda i słód jęczmienny, poza tym słód karmelowy oraz chmiel piwo jest pasteryzowane, termin przydatności do spożycia to 28 października 2011 roku, czyli jeszcze prawie przez rok ważne. Piwo nie posiada dedykowanego kapsla, a jednak posiada kapsel browaru. Jest to browar Herrnbrow. Jak już wspomniałem, no jest to browar niemiecki. Myślę, że możemy przejść do głównego punktu naszego podcastu, czyli jak za każdym razem do degustacji.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 podcast o piwie. No, już jestem z powrotem z Wami, mam otwieracz, także możemy przejść do otwierania piwa. Posłuchajcie tego przyjemnego dźwięku. Piwo się trochę spieniło, a szyka wypełniła się pianą. Poleciał także ten taki charakterystyczny dymek przy otwieraniu butelki. Nie pozostaje mi nic innego, jak przelewać piwo do szklanki i zaraz podzielę się z wami tym, jak smakuje, jak pachnie, jaki ma kolor. pomimo tego, że piwo bardzo się spieniło w butelce. I również po przelaniu do szklanki powstała bardzo bujna piana. Posiadam taką szklankę koniakową, jest ona bardzo pękata i pomimo tego, że nalałem piwo tylko do najszerszego miejsca, wypełniła się ona, wypełniło się ona, czyli ta szklanka, dwucentymetrową pianą, no która niestety po minucie prysła, już jej nie ma, pozostał tylko taki nędzny, mizerny korzuszek na środku szklanki, ale przecież pamiętamy jak to było z koźlakiem y, z browaru Amber, tam też tej piany y, praktycznie nie było, a mimo to piwo było przednie. Mam nadzieję, że w tym wypadku również się nie zawiodę. Piwo posiada bardzo ładny kolor, jest to taki ciemno herbaciany, rdzawy z takimi, takimi jakby y, wiśniowymi przebłyskami co prawda takie refleksy wiśniowe są raczej charakterystyczne dla ciemnych, czyli dla ciemniejszych piw, czyli mam tutaj na myśli portery między innymi. Jednak w tym koźlaku również one występują. Według mnie kolor jest bardzo, bardzo ładny. Pasuje do koźlaka. Według mnie nawet jakby był ciut, ciut jaśniejszy byłby ładny, ale ten, ten właśnie kolor jaki jest... Czyli ten ciemny, no co naprawdę nadaje piwu takiej szlachetności mi się wydaje. Piwo delikatnie tylko gazuje. Zdaje się, że jest nisko wysycone dwutlenkiem węgla. No ale jak to jest w smaku, to przekonamy się za momencik. W zapachu da się wyczuć słody karmelowe. Również minimalną E, ilość chmielu da się też wyczuć, no nie jest to zbyt charakterystyczne dla koźlaków, e, jednak e, bardzo ładnie ze sobą współgra. E, tego zapachu jasnego słodu e, zbytnio się wyczuć nie da, jest przytłumiony przez karmel, jednak no, wszystko bardzo ładnie się ze sobą komponuje jak już wspomniałem. Myślę, że nadszedł czas na spróbowanie e, tego piwa po raz pierwszy i za chwilę Wam opowiem. Czy jest warte kupienia, czy nie. Piwo jest dosyć intrygujące. W smaku minimalnie tylko wyczuwa się alkohol. Przednią nutą tutaj jest taka goryczka i właśnie nie jestem pewien czy w całości pochodzi ona od chmielu. Jest piwo naprawdę bardzo gorzkie, jest wytrawne, nie czuć tutaj żadnej słodkości. Moje kubki smakowe trafia jak najbardziej, jednak uważam, że nie jest aż tak smaczny jak na przykład koźlak z Ambera. No ale to też może być kwestia gustu. Według mnie piwo jest ciut za gorzkie. Ta goryczka jest naprawdę taka um, mocna, ostra. E, miejscami smakuje jakby było piwo doprawione czymś naprawdę gorzkim kilku łykach w smaku idzie wyczuć dużą cierpkość tego piwa. Jest to ciekawe. Również ładnie współgrasną goryczką. Jednak te dwa smaki czynią, że nie jest to piwo dla każdego. Znam osoby, którym by to na pewno nie zasmakowało i by powiedziały, że, że piwo jest gorzkie, zacierpkie, że jak to w ogóle można pić, no ale każdy lubi co innego. Ja osobiście popieram takie piwo, no, muszę powiedzieć że, e, że jest to o, ciekawy smak mi osobiście pasuje e, czy wam też podpasuje no, musicie spróbować e, na pewno jest to piwo, obok którego nie można przejść obojętnie nie jest to e, jakieś piwo które jest płaskie w smaku ten koźlak jest naprawdę bardzo bardzo pełny, nie ma tu mowy o jakiejkolwiek wodnistości tego piwa wysycenie dwutlenkiem węgla jest niskie, tak jak to zwiastowały niewielkie ilości bombalków. I dobrze, że jest niskie. Jakby było bardziej gazowane, to, to ta goryczka by była jeszcze bardziej natrętna, a, a tak to ona tutaj się co prawda wybija na przedni plan, ale jest taka no, powiedzmy jest w miarę stonowana w porównaniu do tego, co by było, gdyby piwo było bardziej gazowane. Piwo znajduje się w mojej szklance od kilku minut i po pianie nie pozostał nawet malutki kożuszek. Po prostu nie ma, jakbyśmy wlali do szklanki z soku. Tak to wygląda, no ale nieważne jak wygląda, ważne jak smakuje. Ten koźlak jest według mnie rewelacyjny i spróbujcie go koniecznie. Pomimo tej wysokiej zawartości alkoholu, czyli tych 7,8%, alkohol tutaj w tym piwie nie przeszkadza nie utrudnia nam odbioru pozostałych smaków, jest naprawdę taki ukryty goryczka przyćmiła prawie wszystko w tym piwie, ale jednak jeśli chodzi o alkohol, to, to dobrze, że on jest za tą goryczką schowany można piwo pić bez jakiegokolwiek wykrzywiania się, na pewno nikt niby nie powiedział, że to piwo ma aż tyle alkoholu, tylko jest też jeszcze jeden problem z tym alkoholem związany Mianowicie trzeba, trzeba sobie dawkować to piwo odpowiednio, bo, bo jak dla mnie jest bardzo przyjemne w smaku i, i na pewno mógłbym wypić większej ilości niż ta jedna butelka, którą mam tutaj dzisiaj ze sobą, a przy tak dużym stężeniu alkoholu no, mogłoby to się nieciekawie skończyć, dlatego lepiej mieć jedną górę dwie buteleczki tego piwa, a nie na przykład pięć, bo, bo może być słabo koźlaka mogę spokojnie postawić na półce piw, do których będę wracał chętnie. Tak samo zresztą jest z koźlakiem Amberowskim, natomiast, natomiast już z koźlakiem z Gniewosza tak raczej nie będzie. Do piwa próbowałem wracać kilka razy po nagraniu odcinka. No niestety muszę powiedzieć, że piwo się strasznie popsuło, a może to po prostu e, ja wtedy trafiłem na jakąś lepszą partię. Czytałem również sporo opisów w internecie o tamtym piwie i, i wszyscy... No można powiedzieć karcili to piło. Ja się dziwiłem właśnie wtedy czemu. Przecież ono było dobre, ale no ale widzę, że to ja miałem naprawdę szczęście, że trafiłem na to dobre piwo. Po prostu stało się bardziej metaliczne i niedobre. Odbiegłem od tematu, bo przecież mam się skupić na koźlaku, którego piję dzisiaj. Dolewając sobie piwa do szklanki, znowu tworzy się bujna piana, no która niestety znowu zaczyna po prostu w oczach znikać. Piana składa się z malutkich bąbelków, pomiędzy którymi są takie naprawdę duże. Te duże zaczynają pękać, małe znikają też nie wiadomo gdzie i kiedy i nagle z centymetrowej piany robi się obrączka tylko. No szkoda, że piana nie jest lepsza, no ale widać, tak już te koźlaki mają, że nie piana jest ich najmocniejszą stroną. Na butelce od tego piwa jest napis wyjątkowy aromat i smak. No i nie sposób się z nim nie zgodzić, jest to naprawdę opis, który idealnie pasuje do tego piwa, smak jest wyjątkowy, ponieważ jest mocno chmielowy, jest goryczkowy, jest taki, taki cierpki, no rewelacyjne, piwo jest bardzo wytrawne, piwo jest na pewno takim piwem, które będzie pasować idealnie do posiedzenia sobie przy dobrej książce yy. Do, do, do ciekawych rozmów ze znajomymi, jednak e, rozmowy te nie powinny się odbywać w żadnym głośnym pubie, a na przykład e, wieczorem w mieszkaniu przy jakiejś e, dobrej jazzowej muzyce. Piwo na pewno będzie e, lepiej smakować e, w zimniejsze dni niż w ciepłe. Ta zawartość alkoholu z czasem naprawdę potrafi nas rozgrzać. Dla mnie idealną scenarią do wypicia tego piwa jest wieczór. Najlepiej zimny, deszczowy wieczór. E, usiąść z dobrym kryminajem, otworzyć sobie piwo, zagłębić się w lekturze, no coś wspaniałego. Nie wiem, czy to sprawa tego, że koźlak jest aż tak wysokoprocentowy, czy to e, może jest przyczyna tego, że za oknem praktycznie panuje wiosna. Śnieg się roztopił na termometrze 10 stopni, ale która z tych dwóch rzeczy wpłynęła na to, że mam dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dobry humor. Mam nadzieję, że obie przyczyny mają tutaj swój wpływ. Także jeżeli będziecie mieli jakiś kiepski dzień, sięgnijcie sobie po tego koźlaka, być może i was również rozweseli. Jestem już na końcówce piwa, naprawdę tylko kilka łyków mi zostało. No i muszę powiedzieć, że koź koźlak nie zmieniał się podczas piwa, był cały czas tak samo dobry. Goreczka, co prawda nie zlżała, jednak... Jak już wspomniałem, mnie ona osobiście tutaj bardzo, bardzo pasowała. Jeżeli jesteście fanami mocniejszych piw, ciemnych, karmelowych, gorzkich, bez piany, czy po prostu robionych w Niemczech, sięgnijcie po to piwo koniecznie. Jeżeli nie jesteście fanami takich piw, również sięgnijcie, a na pewno się nimi staniecie. Myślę, że to wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Podsumowując, to piwo zasłużyło na ocenę, 8,5 punkta. Nie jest co prawda tak dobre jak koźlak z Ambera, jednak jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i 8,5 punkta na 10 to jest szalenie wysoka ocena, ale piwo w pełni na nią zasługuje. Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, może to oczywiście umieścić w komentarzach na stronie. Przypominam, adres strony to jest opiwie.wordpress.com Tam również znajdziecie wiele zdjęć pod każdym podcastem. Możecie obejrzeć zdjęcia, jak już mówiłem, możecie napisać tam również komentarz. Komentarze są dla mnie bardzo ważne, to znaczy, że y, słuchaczy interesuje to, o czym mówię, a jeżeli Was nie interesuje to również, to napiszcie, może zaproponujcie coś. Miałbym jeszcze y, jedną gorącą prośbę do wszystkich słuchających. Na pewno każdy z Was y, posiada jakiś mikrofon podpięty do komputera, jeżeli możecie, to nagrajcie krótką zajawkę w stylu Cześć, tutaj Jan Kowalski, słuchacie podcast o piwie. Jan Kowalski oczywiście było przykładowe, możecie użyć swojego imienia, swojego nazwiska, swojej ksywy, czy cokolwiek tam chcecie. Takie wstawki w podcaście na pewno by urozmaiciły audycję, by pokazały, że, że jest kilka osób, które tego słuchają, które są zainteresowane. Na pewno by by było przyjemniej, gdybyście mogli swój własny głos usłyszeć w podcaście. Każdą nadesłaną taką zajawkę na pewno wstawię do do któregoś odcinka. Najprawdopodobniej wstawię, będę wstawiał po jednej, po dwie. No, tylko jest taki warunek, że musicie mi coś najpierw przysłać. No, liczę na, na wasz odzew i że coś tutaj nagracie. Format pliku dla mnie nie ma znaczenia. Może być to Wave, MP3, czy jakikolwiek inny. Na pewno sobie poradzę z jego rozkodowaniem. Możecie również nagrać jakieś promo, jeżeli chcecie. A jeżeli nie, to tylko te takie krótkie zajeweczki również będą bardzo, bardzo mile widziane. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło. Sięgnijcie sobie po koźlaka. Polecam jak najbardziej. Do usłyszenia Kolejnym razem, mam nadzieję, że już za tydzień, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.